W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym pokrótce przedstawić telefon Nokia E51. Telefon został wprowadzony na polski rynek pod koniec 2007 roku. Pierwsze informacje pojawiły się mniej więcej we wrześniu 2007 i od razu wśród internautów wzbudziły raczej, raczej entuzjazm. Zarówno pod kątem parametrów telefonu, jak i jego wyglądu, wyglądu, oglądu wizualnego. Telefon Nokia E51, jak zapowiadano, ma mieć wszystko, ma odziedziczyć wszystko to, co jego poprzednik, popularna, biznesowa Nokia E50, jak również ma zostać wzbogacony w szereg udoskonaleń. I tak, z Nokia E50 na pewno telefon odziedziczył metalowy wygląd, metalową obudowę i długi czas czuwania. W telefon Nokia E51, o ile Nokia, jeżeli chodzi o łączność, Nokia E50, może na chwilę jeszcze wygląd. Nokia E50 miała klawiaturę, no jedni ją chwalili, nie, klawiaturę niezbyt wygodną. Tutaj klawiatura się nieco poprawiła, ale o tym szerzej powiem za chwilkę. Joystick zastąpiono manipulatorem i dodano y, klawisze do uruchamiania y, najczęściej wykorzystywanych y, aplikacji. Y, domyślnie jest to klient e-mail, kalendarz i y, kontakty. Y, o ile ta Nokia E50 łączyła się za pomocą y, GPRS i Edge, w Noki E51 y, również y, mamy możliwość korzystania z UMT, z HSDPA oraz Mamy sieć bezprzewodową. Możemy korzystać z punktów, z dostępu za, za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Telefon Nokia i 51 ma aparat fotograficzny 2 megapiksele, Ma radio. Ma 100 MB w pamięci wewnętrznej. Oczywiście, slot na karty pamięci. Yy, oraz yy, jest nieco lwy, tak, jest nieco lżejszy od Nokii E50, waży yy, 100 gram. Jeśli chodzi o wygląd, yy, telefon jest yy, dosyć podobny do Noki E50, jest długi, wąski i cienki co na pewno jest o, o, o tyle przyjemne, bo telefon jest lekki, w kieszeni nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Natomiast w moim odczuciu jest przez to tak trochę źle wyważony, kiedy się trzyma go w dłoni. No, ja mam jakoś tak wrażenie pewnej niestabilności. Jeszcze y, potęguje to fakt, że telefon jest metalowy i metal, metal jest bardziej śliski niż, niż to miało miejsce w Nokia 50. I no, wcześniej używałem Nokia 6630 jako tak o wiele i milej i bezpieczniej mi się trzymało w dłoni, niż to ma miejsce z Nokią E51. Więc to z jednej strony cienki telefon, dobra rzecz, natomiast jest bardzo cienki i jakoś tak mi to akurat zbytnio do gustu nie przypadło. Minusem moim zdaniem do telefonu, o czym jeszcze powiem przy okazji programów udzielenia jest stosunkowo niewielki głośnik. Jednak seria e telefonów, czyli Nokia E50 Nokia. Chociaż nie wiem do końca, jak jest Nokia E50, teraz nie pamiętam, ale Nokia E65, Nokia właśnie E51 mają tylko jeden głośnik stosunkowo niewielki i w Nokia E51 głośnik jest na spodzie telefonu tam gdzie jest klapka od, od baterii i przez to audio nie jest jakieś zadowalające, to znaczy nie wiem, jak to jest na słuchawkach, bo tego nie testowałem, jakoś specjalnie nie korzystam z, z muzyki w, w telefonie. Natomiast no, to, że głośnik jest tylko jeden i, i, i z tyłu telefonu, powoduje, że jakoś tak nie słucha się najprzyjemniej komunikatów komunikatów, programów udźwiękających. Natomiast ogólnie to audio z tego, co można przeczytać na forach internetowych, nie jest jakieś, jakieś bardzo złe. Raczej, raczej użytkownicy mówią że jak na tak mały telefon, to jest ono, jest ono całkiem zlośne. Pierwszą siecią komórkową, która wprowadziła w Polsce ten telefon, była sieć Play. Teraz już telefon dostępny jest chyba we wszystkich sieciach. Nie wiem, czy dla klientów indywidualnych we wszystkich sieciach, dla biznesowych na pewno. Jest w erze to na pewno dla biznesowych i indywidualnych jest w plusie, nie wiem czy tylko dla biznesowych, czy to też dla indywidualnych, podobnie, podobnie w Orange'u. Telefon ogólnie popularny, jak mówię, chwalony, nawet w reklamach też możemy usłyszeć Orange, bodaj reklamuje Nokia E51 z dostępem e-mail. Także, także telefon ogólnie bardzo, bardzo chwalony, bardzo dobry i też cena. Nie jest, nie jest jakaś bardzo duża, telefon jak na takie możliwości yy, kosztuje yy, jeszcze nie, to ceny się zawsze teraz zmieniają co chwilę ale jeszcze niedawno w Nokia Polska kosztował gdzieś czy tam w takich droższych sklepach jak Wobis kosztował około 1100 zł w sklepach internetowych można go kupić za ty, gdzieś, gdzieś tak 900 zł a na Allegro nawet 800 zł myślę a może i nieco taniej Klawiatura telefonu jest wygodna, jest znacznie wygodniejsza niż w Nokia E50. Klawisze są bardziej od siebie pooddzielane, są większe, są zdecydowanie wyczuwalne. Nad klawiaturą numeryczną jest i to jest, powiem szczerze, jakaś taka projektowa nowość. W żadnym innym telefonie symbianowym się z tym nie spotkałem. Dziwne ułożenie klawisza do kasowania, klawisza C. Klawisz C znajduje się, jest ułożony poziomo i znajduje się nad rzędem cyfr 1, 2, 3. Klawisz dosyć taki duży, nieco bardziej wystający od, w stosunku do klawiszy numerycznych. Jest dosyć masywny w pierwszej chwili. W ogóle myślałem, że to jest element obudowy, po tym bardziej, że on znajduje się tak pod, pomiędzy, pomiędzy cyframi 1, 2, 3, a tym klawiszem nawigacyjnym. W pierwszej chwili myślałem, że to jest element obudowy. Nad klawiszem C znajduje się wspominany klawisz nawigacji do, w górę, dół, lewo, prawo. Jego naciśnięcie w środkowej części powoduje zatwierdzenie opcji. Oczywiście, nad, oczywiście powyżej mamy wyświetlacz, ale teraz kilka słów o, tych, o innych klawiszach. Klawisze F1, F2, a poniżej ich klawisz klawisz połączenia i klawisz zakończenia rozmowy znajdują się w takiej swoistej ramce na w stosunku do, w stosunku do klawisza klawisza nawigacyjnego. Pomiędzy, pomiędzy klawiszem nawigacji, a tymi klawiszami F1 i F2 i klawiszami słuchawek znajdują się po dwa klawisze z lewej i prawej strony. Właśnie te klawisze, klawisze wspomniane klawisze, klawisze do szybkiego uruchamiania aplikacji wcześniej zdefiniowanych. Służą do tego trzy klawisze. U góry jeden klawisz i po lewej stronie, a na do, i po prawej stronie dwa klawisze. Klawisz lewy, dolny TOX rezerwuje sobie jako, jako klawisz TOX. Mobile Speak nie wiem. Też do końca nie, nie wiem do czego służy ten klawisz być może to po prostu jest klawisz edycji klawisz, klawisz ołówka ale tego, tego nie wiem do czego on niestety służy pierwszym klawiszem u góry z tych, z tych klawiszy, klawiszy funkcyjnych jest klawisz domyślnie zarezerwowany jako kalendarz a z kolei z prawej strony mamy klawisz kontakty i klawisz uruchamiania klienta e-mail. Wszystkie funkcje tych klawiszy można przy przypisania do określonych aplikacji zmienić w ustawieniach telefonu. I ciekawą funkcją telefonu jest, tego też, też wcześniej nie spotkałem w żadnym telefonie symbianowym, jest to, że kiedy przytrzymamy dłużej te klawisze funkcyjne, każdy po kolei z nich, uruchamia się inny tryb działania określonej aplikacji. I tak, kiedy dłużej przytrzymamy klawisz kalendarz, uruchamia się tworzenie nowego spotkania. Kiedy dłużej przytrzymamy klawisz kontakt, uruchamia się możliwość możliwość utworzenia nowego wpisu w książce telefonicznej. Nie wiem, co się stanie chyba nic, kiedy dłużej przytrzymamy klawisz e-mail. Akurat w sieci ERA klawisz e-mail jest domyślnie przypisany do preinstalowanej w telefonie i aplikacji ERA Mail, której możemy przez miesiąc po rejestracji darmowo używać. Ale jakoś tak nie przyjrzałem się, czemu, czym aplikacja ERA Mail się właściwie różni od klienta, od klienta Wbudowanego, e-mailowego, wbudowanego w telefon. Nie, chyba nie jakoś nie jest ona dla nas y, aż tak przydatna, ale głównie daje nie, pe pewności tutaj y, nie ma. Tak więc, aha, i również te przypisania dłuższego przytrzymania klawiszy, klawiszy, funkcyjnych też możemy zmienić, zmienić w ustawieniach telefonu. Tak więc, jeżeli wyłączymy tryb gotowości, to właściwie możemy sobie przypisać jakieś określone funkcje uruchamiania czy aplikacji zewnętrznych, czy jakichś wbudowanych funkcji w system Symbian do klawisza środkowego do lewo, prawo, góra, dół do klawiszy do trzech klawiszy funkcyjnych oraz do trzech klawiszy funkcyjnych przyciśniętych przyciśniętych dłużej i do klawisza F1 oraz klawisza F2 także około 13 funkcji możemy przyciśnięciem, jednym przyciśnięciem klawisza dłuższym bądź krótszym uruchomić. To na pewno jest plus telefonu i no nie wszystkie telefony symbianowe tyle, tyle klawiszy mają, tym bardziej, że klawisze, jak mówię, są, są zdecydowanie wygodne. Z boku telefonu mamy klawisze do regulacji głośności. Jakiś klawisz chyba, nie wiem, czy multimedialny, do końca jeszcze nie rozgryzłem, do czego on służy. Z drugiej, po drugiej stronie telefonu mamy klawisz, klawisz dyktafonu. Na przodzie telefonu, nad wyświetlaczem Mamy klawisz włączający telefon, który również może nam posłużyć do zmiany profilu. Klawisz nie jest zbyt wygodny, trzeba go dosyć mocno dociskać, nie jest też bardzo wyczuwalny. Na pewno nie jest to tak, tak lekko, się tego się nie włącza, jak na przykład w noki 6120, gdzie ten klawisz włączający jest bardzo jest delikatny, ale mocno wyczuwalny i też bardzo lekko możemy go wdusić i włączyć telefon. I tak jak mówiłem, głośnik jest umieszczony, niestety, jest tylko jeden głośnik, umieszczony na spodzie telefonu, tak mniej więcej nad, pod, na spodzie telefonu, tam gdzie jest klapka od baterii, nad, nad klapką, gdzieś tak mniej więcej pod, w tej części telefonu, gdzie jest wyświetlacz. Czas czuwania telefonu jest bardzo dobry z programem Tox przy przeciętnym używaniu, może nie jakoś intensywnym, 5-6 dni albo nawet siedem spokojnie. Także myślę, że przy bardziej intensywnym używaniu te 3-4 dni to nie jest żaden problem, więc na telefon Symbianowy jest to, jest to całkiem, całkiem przyzwoicie, no pewnie wi wiadomo, że za w zależności od tego czy korzystamy, ja akurat miałem y, UMTS włączony, ale w zależności czy korzystamy z WLAN czy z UMTS, no to y, ile rozmawiamy, czy korzystamy z transmisji danych, to wszystko wiadomo jest um, pobór gdzieś tam mocy, słucha słuchanie muzyki. No oczywiście jeszcze nie powiedziałem gniazdko, gniazdo słuchawek, to jest gniazdo y, mniejsze, 2,5, nie, nie 3,5. Przejdziemy może do prezentacji y, telefonu wraz y, z programami udźwiękawiającymi telefon Mobile Speak oraz y, Tox. Yy, Mowa najpierw program Mobile Speak yy, program yy, firmy Code Factory dystrybuowany przez firmę Altix. Program kosztuje o, właśnie się odezwał akurat telefon. Program Mobile Speak kosztuje w tej chwili o około 100 zł mniej od programu Talks. Yy, występuje w trzech odmianach głosowych głos mobile speak głos Jan dawny, dawny speak, czyli artiksowski sztuczny, mechaniczny Głośny i bardzo czysty oraz wyraźny głos. Jedni go za to bardzo cenią, inni za to go krytykują. Jak również Mobile Speak występuje z dwoma głosami. Głos Lokwendo Krzysztof i głos Lokwendo Zosia. Loquen Krzysztof i Zosia to nazwy własne zaproponowane przez producenta. Lokwendo to włoska firma produkująca głosy, głosy między innymi do telefonów komórkowych. Głosy loquendo tutaj nie zostanie zaprezentowany w telefonie głosów nie ma wgranych. Głosy są dosyć objętościowe, wolno działające, na pewno wyraźne, ale w nawigacji jakoś tak w moim, moim zdaniem i zresztą wielu użytkowników też nie, sp nie sprawdzają się zbyt dobrze. Głos speak, no cóż, czy tam Janny, no jedni jedni uważają, dużo ludzi uważa, że to jest właściwie jedyny, jedyny, jedyny, jedyna, jedyny, jedyna rzecz, która Speaka jakoś tak pozytywnie wyróżnia, bo wydaje się, że jest to jednak program nieco słabszy od tox nie czyta internetu w chwili obecnej, co było testowane zarówno na Nokia 6120 Classic, jak i na Nokia 51 Od producenta i od dystrybutora nie udało się uzyskać żadnych informacji temu zaprzeczających, potwierdzających, że jednak internet jest czytany. Stąd, stąd no można, można na myśli tutaj powiedzieć, że ten internet oczywiście nie jest, nie jest czytany. Mam na myśli przeglądarkę internetową wbudowaną w telefon. W TOKSie to w tej chwili się zmieniło. TOKS czyta internet. TOKS jednak ma więcej, więcej funkcji, takich jak słowniki, jak, jak Słownik etykiet grafiki, słownik grafiki dla, zarówno dla danej aplikacji, jak i dla całego, dla całego systemu. Ma możliwość anonsowania, kto dzwoni. Ma możliwość korzystania z wielu głosów obcojęzycznych firmy Nuance. Ale może przejdziemy do demonstracji programu Mobile Speak, który działa na trzecim Symbianie bardzo w sumie stabilnie. Wyraźnie, niemniej dosyć w nawigacji wolno, to znaczy od momentu naciśnięcia klawisza do usłyszenia odpowiedniego komunikatu dźwiękowego mija trochę czasu. Teraz odblokujemy klawiaturę. I sobie obejrzymy menu telefonu. Będę specjalnie dosyć głośno naciskał klawisze, żeby było e, słychać. O teraz telefon wezmę do ręki, bo był na stole. Powinno być lepiej jakoś słychać, chociaż nie, bo przy, przytłumiłem go, czyli. Kiedy szybko nawigujemy, o wejdziemy sobie w folder biuro, bo to w innych telefonach tego folderu nie ma. I co tu mamy? Tak, bo Quick Office oczywiście w, w, w tych innych telefonach jest, ale praca zespołowa to jest y, możliwość y, jakby korzystania z y, jakichś tam przesyłu opcji, y, wspólnych SMS-ów i tak dalej pomiędzy tymi samymi aparatami, tak jak w tym przypadku Nokia E51, to też w Nokia E65 też takiego występowało. Co tu jeszcze mamy? Konwerter to jest wszędzie. Notatki też. Aktywne notatki to jest coś takiego, że coś takiego jak normalne notatki, ale możemy do nich podpiąć plik dźwiękowy, jakiś obraz, to jest coś w połączeniu notatek, przepraszam, z kalendarzem i z czymś z, z funkcjonalnością znaną z mms ów I tak telefon mniej więcej się zachowuje, jeżeli chodzi o program Mobile Speak. Niestety, ale to to myślę, że to jest jakoś, e, ja może nie byłem zbyt dociekliwy. Nie wiem, gdzie w mobile, w Nokia 51 jakiego użyć klawisza, który Byłby klawiszem funkcyjnym dla MobileSpeaker. To dla mnie nie jest rozgryzione. Nie udało mi się mimo odpowiednio skonfigurowanego MobileSpeaker tego sprawdzić. Przyznaję, nie pytałem specjalisty z Altixu na ten temat. Także, także jeżeli ktoś będzie miał Nokia 51, to przypuszczalnie ten, da się to jakoś da się na pewno spika obsługiwać, nie chcę mi się wiedzieć, żeby nie, ale to proszę dopytywać się dystrybutora. Teraz przyszedł czas na program TOX, który z telefonem Nokia 51 początkowo źle chodził, dopiero od najnowszej w danej w kwietniu wersji programu TOX wszystko się poprawiło, zarówno znikło przycinanie, powtarzanie, powtarzanie końcówek słowa, jak również jak również sama płynność telefonu się bardzo poprawiło teraz poprawiła teraz może pokażę jak to będzie działało z telefonem Nokia E51 wejdziemy sobie do menu i będę starał się dosyć szybko, najpierw wolno, potem dosyć szybko nawigować po menu wybierz okno menu wiadomości 1 w Okno wiadomości, nowa wiadomość, Wejdź. okno menu, wiadomości, 1.13, kontakty, rejestr, no folder narzędza, folder multimedia, folder instalacje, folder łącza, powiedz internet, kalendarz, pomoc, folder mobile stack, wiadomości. I teraz szybciej. Kontakty, folder instalacje, folder pod internet, kalendarz, pomoc, folder wiadomość, kontakty, rejestr. Biuro, tak jak ostatnio? Okno, Biuro, R-A-L, aktyw, czuk, Zwów. kalkulator, fix office, Menage, plików, praca, zespoł, konwerter, notatki, zegar, drukarki, zi, a adubirader, k, l, bez przewod, -a aktyw. nota, RK. drukarki, zegar, nota, konwerter, praca, zespoł, net, wróć, okno, menu, Biuro, okno, pera, z 17 kwietnia 2008, praks. Jest 1659, dnia 17 kwietnia 2008. No działa to, jak widać, nie najgorzej. Tak. Dokumenty skrzynki odbiorczej, Lutów TALX, 7 pasków, ERA, baterie 7 pasków. Aha, no działa to, jak słyszeliśmy, całkiem nie tutaj jest znaczna poprawa, jeśli chodzi o TOX i telefon Nokia 51. Jak mówiłem, wadą tego telefonu jest to, że on ma głośnik, tylko jeden głośnik do umieszczony w tylnej części obudowy i to sprawia, że jak on jakby pod ekranem, to sprawia, że tak nie za bardzo się dobrze słucha tego telefonu, obojętnie jakby się go trzymało. Choć na pewno sądząc pod stosunku cena do jakości, no to na pewno jest to mimo wszystko jeden z lepszych telefonów, jakie się w, ostatnich, w ostatnim czasie pojawiły. Także kończąc, telefon ten można w sumie śmiało polecić, ale, ale przy tych wszystkich zastrzeżeniach, o których mówiłem, bo jest to telefon metalowy, co nie wszystkim będzie pasować, że jest to telefon dosyć cienki, a nawet bardzo cienki. No i przy tym, że on ja sam z natury nie jest multimedialny, jest to klasa E, klasa biznesowa, co też sprawia, że jakość dźwięku chociaż bardzo się poprawiła, to no nie jest może ona naj, jakaś taka najlepsza. Dodam jeszcze, że telefon startuje dosyć szybko i jest przy włączeniu telefonu odczuwalne wibrowanie, jak to już od trzeciego Symbiana ma miejsce. Tak więc, dziękuję bardzo. To był mój pierwszy podcast y, poświęcony tym razem telefonu, telefonowi Nokia y, E51.